Witamy serdecznie w audycji mobilnych, audycji poświęconej mobilnej technologii. Przy mikrofonie Damian Statkiewicz i tych W dzisiejszym odcinku podsumujemy następujące newsy. Sharp IS01, androidowy mit ze Snapdragonem na pokładzie, Windows Phone 7 bez dodatku series w nazwie oraz szansa na kopii w klej. Tematem dzisiejszego odcinka jest własność intelektualna oraz yy, patenty w branży IT. Zapraszamy do słuchania. Fitor, lecisz ze swoim newsem. Sharp S01, androidowy mit ze Snapdragonem na pokładzie. Otóż firma Sharp zaprezentowała dość ciekawe urządzenie. Wyposażone zostanie ono właśnie wspomniany procesor Snapdragon, który ma o częstotliwości taktowania 1 GHz. Ekran panoramiczny o przekrotnej 5 cali, pracujący w rodzieczości WVGA, czyli 800x480 pikseli. Oczywiście zostanie wyposażony w moduły bezprzewodowe Wi-Fi 8211 Bluetooth 21 i pod, co ciekawe właśnie port podczerwieni, bo dawno się go nie spotykało w nowych urządzeniach. No i wow, wow, wow no, no za pilot będzie mógł robić, dobra, mów. Nie, nie, nie, nie, nie, niektórym się jeszcze przydaje. Ja no tam jasne, też mi się używam, przydaje, tak? jestem za tym, by pod, po, porty podczerwieni były montowane w dzisiejszych PDA. Sam osobiście użyłem. No dokładnie. I jeszcze z modułów bezprzewodowych uświadczymy tutaj właśnie bardzo miłą modem UMTS HSDPA. firmy oczywiście jak łatwo zgadnąć. Qualcomm. No, no właśnie jakoś to mnie nie zachwyca, że ten moduł tutaj w tym urządzeniu się znajdzie, bo lekko mówiąc on jest kiepski, no, ale okej, okay, fajnie, że jest. Z z z zobaczymy. Nie? Z ciekawszych rzeczy urządzenie wyposażone jest odpłanowieniem SDHC. odbiornik telewizji w dalekim nam formacie 1 SEG, 4 GB budowanej pamięci, która będzie również posiadało. No i całość jest zamknięta w obudowie typu Cancel, czyli taki, powiedzmy, mini laptop. Może się zmieścić do kieszeni, może nie, zależy, zależy u kogo. No i co, co, co jeszcze, właśnie taka ciekawa rzecz na sam koniec, ponieważ, tak jak było wspomniane, będzie pracował pod systemem Google Android, ale w wersji 1.6. Taka jest podana specyfikacja. A jak dobrze wiemy, albo i nie wiemy, to już się dowiemy. Obecnie na jest system Google Android 2.0, a nawet jest mowa o 2.1, a skoro urządzenie ma wyjść do sprzedaży dopiero w październiku, to myślę, że na 2.1 mogłoby się załapać. O, tak naprawdę ciężko niekiedy zrozumieć politykę producentów u, urządzenia, urządzeń. E, teraz ja dodam coś od siebie. E, tutaj na zdjęciu widać dwie ciekawe jeszcze rzeczy, które nie zostały wymienione w specyfikacji technicznej. Otóż e, sprzęt będzie posiadał e, Czujnik światła, który będzie regulował natężenie podświetlenia ekranu oraz klawiatury pewnie, w zależności od panujących warunków oświetleniowych. Oraz, co ciekawe, w systemie operacyjnym najprawdopodobniej zagości nowy interfejs graficzny, nakładka na system Google Android, bo nie jest to wygląd standardowego Google Androida, ani nie jest to nakładka obecnie dobrze nam znana, która by znajdowała się w jakimś innym urządzeniu. A teraz tutaj taka też zauważyłem właśnie, o, o tym się właśnie skieraliśmy przed e, podcastem, czy bo urządzenie jest wyposażone w moduł telefoniczny, w system Google Android mhm. i czy będzie możliwość z niego wykonywania głosowych. Otóż najwyraźniej będzie, ponieważ jak się przyjrzeć na zdjęciu, mhm. to nad klaraturą najbardziej skrajne klawisze to jest słuchawka normalna jest słuchawka przekreślona. Faktycznie, to by wskazywało tylko, tylko i wyłącznie na możliwość rozmów telefonicznych. I teraz pozostaje pytanie, bo do sieci wyciekło tylko to chyba jedyne zdjęcie, innego przynajmniej nie udało mi się znaleźć. Czy to urządzenie na klapce z przodu posiada, nie wiem, głośniczek Taki? chociażby do prowadzenia rozmów, coś takiego jak Toshiba G910? Ona miała, no. Była podobnej konstrukcji z tym, że po zamknięciu był to telefon komórkowy z jednym przyciskiem. Zdecydowanie albo zostały tam umieszczone, albo jedyna możliwość rozmawiania to będzie raczej w tym Tryb momencie... mówiący zestaw słuchawkowy. Dokładnie. Poza tym tutaj na początku się o pod porcie podczerwieniu. Jest to moim zdaniem bardzo dobra informacja, bo ja w przeciwieństwie do niektórych osób jeszcze wykorzystuję ten port. Bo uważam, że jest on w niektórych zastosowaniach lepszy od Bluetooth. Na przykład pilot do telewizora. No to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Ja obecnie dowierzy używam pilota, który jest marki HP, a model 2410 dokładnie, bo gdzieś zgubiłem pilot od wzmacniacza. I muszę no, tak ja sobie radzić. Się... nie chcę mi się ja kupować, tam... ale dobra, to jest inna sprawa. W laptopach jeszcze są produkowany moduł podczerwieni. aktualnie posiadam laptopa serera Extensa 5.6.2.0, który posiada podczerwieni. Przyznam szczerze, że jest bardzo wygodne przesyłanie plików Worda czy Excela przez tenże port do innych urządzeń, bo jest ono przede wszystkim szybsze. Znaczy, nie chodzi o transfer, bo transfer wiadomo jest, że jest wolniejszy, jeżeli chodzi o Bluetooth, ale szybciej się paruje urządzenie i szybciej cały proces się odbywa. Jeżeli plik jest lekki, no to pod, podczerwienie jest fajniejszy, moim zdaniem, od portu Bluetooth. Nie wiem, zgadza się ze mną? No myślę, że tak, przecież ja osobiście używam dalej do podróży do, do choćby mojego a Abakusa. <grystanie> Dokładnie, to taki miły akcent od producenta, jeszcze nie zapominają o starych wyjadaczach PDA. Dobrze, przechodzimy w takim razie do kolejnego newsa. A kolejnym newsem jest Windows Phone... 7 bez dodatku Series w nazwie oraz szansa na kopiuj w clay. Microsoft bierze najwyraźniej do siebie wszelkie maści skargi na ich najnowszy produkt Windows Phone 7 Sirius i podejmuje odpowiednie kroki wobec tego. Pierwszym z nich jest ucięcie, że tak powiem, nazwy. Już nie musimy teraz męczyć się przy wymowie pełnej nazwy tego nowego systemu operacyjnego, już nie musimy siłować Windows Phone 7 e, Series. Jakie posiadasz urządzenie? Posiadałem urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym Win, Microsoft Windows Phone 7 Series, bo taka byłaby prawidłowa nazwa tego systemu operacyjnego. Tutaj właściwie żeśmy się sprzeczali w pierwszym, a właściwie w zerowym odcinku naszego podcasta. to pamiętasz to? właśnie poruszaliśmy temat, że kurczę, ta nazwa jest beznadziejna, że jest za długa po prostu, no i aktualnie, chyba nie wiem, może Microsoft słucha naszych podcastów, nie wiadomo. Nazwa teraz tego systemu to Windows Phone 7 już nie musimy dodawać series. Oczywiście nazwa ta jest krótsza, jednak serie i wydania tego systemu operacyjnego nadal będą, czyli będzie podział na system bardziej multimedialny, czyli to będzie jakieś dodatki, posiadał multimedialny, inny będzie bardziej biznesowy, będzie posiadał więcej oprogramowania biznesowego. Nie wiadomo jeszcze do końca, jak to będzie wyglądało, bo tak naprawdę Microsoft wiadomo, jak to z nim jest, jeżeli chodzi o ich systemy operacyjne. Przez długi czas nic praktycznie nie wiadomo, dopóki coś nie wyteknie konkretnego. Kolejna rzecz, którą Microsoft sobie wzięło do serca, to opcja copy w a raczej jej brak w nowych mobilnych okienkach. Na samym początku chciałbym wspomnieć, że funkcja ta gości w tym systemie od wczesnych wersji Windows CE, czyli CE, czyli od, no, od zawsze. Czyli właściwie. systemu matki, że tak powiem, tego Windows Mobile. C1Z nie posiadało Menistarda, posiadało kopiuj w -play. Dokładnie. No tutaj mamy na odwrót, firmy będzie mini -start, ale Także urządzenia z 2000 roku, Pocket PC 2000, Windows Mobile 2003, już tak właściwie można to nazwać. Wszystkie te urządzenia usiadły kopię w nagle nie ma, bum, nie będzie tej funkcji. Ludzie zaczęli narzekać na to, że nie będzie tej opcji, bo ona jest bardzo przydatna. No nie oszukujmy się, Często, ja z niej bardzo często korzystam do wielu rzeczy. Do kopiowania numerów telefonów, do kopiowania adresów e, internetowych, tak, faktycznie. Microsoft przewidział, że będzie można kliknąć palcem na ten link i wtedy się uruchomi przeglądarka. Oczywiście ich domyślny Pocket Internet Explorer ale wszyscy wiemy jakie są ich przeglądarki internetowe tak czy siak Microsoft wzięło to sobie do serca i zapowiedziało to właściwie jakiś przedstawiciel tej firmy podczas konferencji Dev Days, która odbyła się w Holandii w zeszłym tygodniu właściwie, no w zeszłym tygodniu już można powiedzieć bo odcinek ten nagrywałem po świętach we wtorek Powiedział, że coś z tym zrobią i ta opcja może się pojawi, lecz pod inną postacią, czyli nie będzie to dokładnie tak samo jak teraz, aczkolwiek będzie to w takiej postaci, żeby nie gryzło się z całym interfejsem graficznym nowego systemu, bo jak wszyscy dobrze wiemy, Windows Phone 7 wnosi ze sobą sporo zmian, jeżeli chodzi o obsługę tego systemu i cały interfejs graficzny. I czy, czy zmiany na dobre to się dopiero no, okaże, chociaż na ciężko, razie to nie wygląda ciekawie. No, nie prezentuje się, te, zwłaszcza te informacje nie prezentuje się dość ciekawie, bo system ma być zablokowany, no, antymodyfikowany. Anty, anty, no, dokładnie, nie wiedziałem jak to ujęć. Czytasz w moich parach. Znaczy no, ciekaw jestem w ogóle jak to rozwiązał w inny jak sposób. Jak cię dobrze Kitor słuchać to... nagle coś zrobiłeś z mikrofonem, no słucham. Ciekawe z tym, jak to rozwiążą w inny sposób niż i ma, nie w klei. Nie, nie wyobrażam sobie innego rozwiązania niż kopi i wklei. Będzie wklej i kopiuj. <śmiech> nie no, żartuję. Zobaczymy, też jestem tego ciekaw, tak naprawdę. Możliwe, ale tak jak już ta, ta na to patrzę, to patrząc po tym, co Microsoft zrobił z obecnym systemem, mhm. to skoro mowa jest o w klei, może się spodziewać, już tak humorystycznie mówiąc, że nie będzie funkcji wytni. Właśnie, no. z, nie, właśnie, bo ludzie petycje piszą do Microsoftu i nikt nie powiedział, że brakuje opcji kopii wklej. No Wytnij! Dobrze no. mówisz, wiesz, bo teraz mogą sobie tylko wziąć, że ludzi, ludziom się nie podążnie ma kupić mhm. No cóż. Dobre rozumowanie. Dobrze. Z zobaczymy Czas przyszłość. po prostu pokaże jak to będzie. Powiem szczerze, że bardzo chętnie bym się pobawił takim urządzeniem z tym, że wspaniałym systemem operacyjnym, eee, ale chyba nie chciałbym go posiadać tak na własność. Zwłaszcza przy moim za zastosowaniu urządzeń PDA. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie newsów. Doszliśmy do wniosku, że nie będziemy szli na ilość, a na jakość. Jeżeli nie ma nic ciekawego, to po prostu nie mówimy o tym. Nie będziemy na sile wyciągali jakichś newsów i komentowali, bo niekiedy e, pokazują się takie pasztety, że nawet nie chce się o tym mówić. E, jeżeli chodzi o takie ciekawostki, które ukazały się jeszcze na sitepl oraz umpcportal.pl, to kilka recenzji, co rzadko nam się zdarza. Pojawiły się, uwaga, aż trzy recenzje urządzeń. Jedna to jest no test Nokia 810, fakt już trochę po czasie, ale jest recenzja. Mimo wszystko, nadal jest zainteresowanie tym urządzeniem, więc możecie sobie poczytać co nieco na temat Mida Nokia 810, który, uwaga, nie jest telefonem komórkowym. Od razu tutaj zaznaczam. Eee, kolejna recenzja to recenzja Motorola Milestone, którą napisał jeden z naszych czytelników. Jak ona jest całkiem w porządku? Bardzo fajne zdjęcia są ciekawe, możecie również sobie poczytać. Urządzenie też oczywiście jest bardzo ciekawe, posiada Androida 2.0, czyli ciekawa sytuacja, sprzęt, który wchodzi do sprzedaży teraz właśnie, bo on w Polsce chyba się jakoś teraz na dniach pojawi. Sprzęt, który wchodzi do sprzedaży Druida 2.0, a sprzęt, który wejdzie w październiku w Androida 1.6, tutaj nawiązuje do tego MIPSa. Czyli, czyli ten wspomniany... Dokładnie, tak, tak, tak, no, taka dziwna sytuacja trochę. Kolejny test to test tutaj rozmawiającego razem ze mną Kitora, czyli Kajtana Krykwińskiego, a test ten dotyczy UMPC, a dokładnie UMPC tabletu, tabletu internetowego, tak to chyba można nazwać dokładnie, a no. zwie się on VAI Mini VS37PA. Czy chcesz coś na jego temat tak powiedzieć w skrócie? Znaczy w skrócie to, co mogę tak powiedzieć, to urządzenie mi naprawdę wszedł do gustu. Ma, ma, małe, ciekawe, długo pracuję na baterii. Mhm. Tak jakoś wnikając w szczegóły techniczne, no może się nie postarano z procesorem, ponieważ tam w no, specyfikacji jest mowa o 600 MHz, -ach. co ciekawe, właśnie system pokazywał 800. Nie, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, no mhm. ale zawarłem po prostu obie te wartości w treści. Tak. A co do, samej, co do samej pracy i tak dalej, to myślę, że już na spokojnie trzeba by przeczytać recenzję, którą napisałem, ponieważ tak w skrócie to bym po prostu przegadał całego podcasta na ten temat. <grym> taki skrót, <grym> krótki byłby. Kiedyś na pewno opowiemy o, taki, o tego typu urządzenia, bo są to zdecydowanie ciekawsze i bardziej atrakcyjne urządzenia, głównie dla biznesu. Mają wiele zalet. Przede wszystkim dotykowy ekran, niewielkie gabaryty, długi czas pracy na baterii. E, aczkolwiek dziwi mnie jedna kwestia, jeżeli chodzi o ten konkretny egzemplarz Waja, e, dlaczego znalazł się tutaj system operacyjny Windows Vista? Przy takich parametrach jestem, no kurczę. Windows 7 chociażby. Znaczy, no. Po, powiem tego, że pierwsze co zrobiłem to. Chociaż właśnie to jest najciekawsze, chodziło wszystko płynnie, ładnie, pięknie. Ale jednak pierwsze co zrobiłem to wyłączyłem Aero. I zabiję, Nie, no to jednak... była lista 32-bitowa, domyślam się, tak? to no, no, Atom, Atom 32-bitowy jest jeszcze, tak? Dokładnie, dokładnie. To kurczę, to nie ma prawa działać w ogóle. Dobrze. Nie, no już, po, po, powiem Ci, że działało całkiem fajnie. Jeszcze, mam nadzieję, w, me, w ciągu najbliższego tygodnia pojawi się parę wy wyników benchmarków przeprowadzonych na tym, mhm. ponieważ nie mogłem akurat w dniu pisania tego dorzucić. Mhm. Dopiero w późniejszym się te... dorzucę, ale nawet, nawet przy tej liście, nawet jakieś tam gry można odpalić 3D, to powinno... Ładnie na tym w następnym odcinku, czyli za tydzień albo za dwa tygodnie, nie wiem jeszcze kiedy, porozmawiamy trochę na temat urządzeń NPC i mid -ach. tak skupimy się na nich. Poza tym coś leci. Dziś albo jutro zostanie chyba do mnie wysłane ze strony mobilatora, także może zrecenzujemy jakiś sprzęt podczas podcastu. Dobrze, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Ale tutaj mamy wszystko przesterowane, w tym minampie. Tematem dzisiejszego odcinka jest własność intelektualna oraz opatentowywanie różnych rzeczy, różnych elementów, testów w branży IT. Jest to po części nawiązanie do wczorajszej audycji na kontestacji o 21, która się odbyła. Prawdę powiedziawszy, chciałem dołączyć, lecz troszeczkę późno zacząłem jej słuchać nie zdążyłem. Temat wydaje mi się bardzo ciekawy, bo w branży IT jest on dość powszechny. Patenty tak naprawdę to większość polityki wszelkiej maści firm które zajmuje się na przykład operowaniem bądź produkcją sprzętu. Tutaj dobrym przykładem moim zdaniem jest firma Apple, firma, która właściwie większość swoich rzeczy, które wymyśli, to patentuje. Czy Tykitor uważa, że taka polityka jest dobra, patentowanie? Znaczy patentowanie w takim stanie, jak w takim w... stanie, oczywiście my obecnie. tylko rozmawiamy o tej branży i nie o niczym innym. Znaczy w takim jest obecnie, czyli po prostu mamy patent, płacicie, płacicie i płacicie, albo jeszcze lepiej, nie nie wam z tego skorzystać, my tylko będziemy z tego korzystać, to jest po prostu dla mnie chore. Mhm. Po prostu bija to całą innowacyjność, zabija to konkurencję. No Wszystko. bo to właśnie o to chodzi, no to producentowi zależy na tym, by mieć jak najwięcej klientów. Znaczy z jednej strony tak, ale z drugiej no, przynajmniej tak w mojej opinii powinno być na przykład, że patent obowiązuje przez załóżmy te dwa lata, dajmy temu i, mm -hmm. i dwa lata na wypromowanie się ze swoim nowym iPhone'em 10G mm -hmm. i w tym momencie producenci inni też mają do tego dostęp. Okay, to innowacje... Czyli ty jesteś zapatentowaniem różnych rzeczy na pewien czas, tak? Tak, po prostu żeby ten, kto wypuści, bądź, bądź powiedzmy ten innowacyjny człowiek mm -hmm. miał coś z tego, ale też no, bez przesady. Bo to, co dzieje się obecnie na rynku to po prostu no, nie, nie wygląda ciekawie. To znaczy, jeszcze jest taka dziwna sytuacja obecnie, że producenci zaczynają opatentowywać rzeczy, które już są dostępne od pewnego czasu. I tutaj były jakieś przykłady z gestami w przypadku firmy Apple i produktu iPhone, który posiada obsługę swojego interfejsu graficznego przy użyciu niektórych gestów i Apple zdecydowało się, że opatentuje te gesty, czyli jakieś tam przewinięcie na przykład z, lewego, z lewej strony ekranu w prawy, to już jest ich własność. Czy... To znaczy tam głównie były akurat te gesty na obsługę mm -hmm. wiele palców, bo to Apple właśnie z iPhone'em był pierwszym producentem, który zastosował ekran multi mm -hmm. obsługujący wiele palców naraz. Dokładnie, ale ale, no, po prostu są to rzeczy oczywiste, jakby nie patrzeć. Dokładnie. Na tej samej zasadzie, tak już lekko odchodząc od tematu PDA, Microsoft opatentował różne kombinacje klawiszy stosowanych w ich systemach operacyjnych. No, na szczęście nie chcę od tego żadnych pieniędzy w porównaniu do firmy Aid. No, w, te, w tej chwili, właśnie, tak jak w gestach, to nie, z tego co pamiętam, to m.in. oto. Apple wytoczył sprawę firmie ICC i ich HTC HD 2 które właśnie został wyposażony w, również w i zostało to potraktowane przez Apple'a jako naruszenie ich patenty. No to ciekawe, ja właśnie nie jestem dobry, jeżeli chodzi o. Znaczy nie posiadam dobrej wiedzy, jeżeli chodzi o patenty firmy Apple i ogólnie o tą całą firmę, bo jakoś nie interesuje się nią zbytnio, aczkolwiek. Przykuwa moją uwagę to, co oni robią i te ich y, patenty na wszelkiej maści rzeczy. Y, czy to jest fajne na przykład, że... bo Ja nie wiem, czy im się to udało zrobić, czy to tylko były plany. Czy oni chcieli opatentować w ogóle, w ogóle posiadanie ekranu multidotykowego? Znaczy na samym początku była taka mowa, że to ma opatentować, ale z tego co wiem, to ostatecznie się skończyło właśnie na tych gestach, ponieważ no trudno, żeby opatentowali po prostu użytkowanie danego ekranu. By dla mnie już by była kompletna niedorzeczność ze strony tych, co by przyjęli taki patent. Hmm. Zresztą zauważmy, że gdyby to opatentowano, to nie powstałoby właśnie o, owy HD, HD2, czy na przykład touchpady w nowych laptopach, które posiadają obsługę wielu palców na nas. No racja i właśnie, takie patentowanie chyba jednak nie jest dobre z punktu widzenia konsumenta, bo tak naprawdę to on tutaj traci najwięcej, bo że dana firma coś wymyśli. Przykładowo niech to będzie ten ekran multidotykowy to tak naprawdę dostęp do, tego, do tej przyjemności tracą posiadacze, a właściwie użytkownicy innych systemów operacyjnych, innych urządzeń, bo nie mogą z tego korzystać. Jeżeli chcą mieć ekran dotykowy, to muszą kupić konkretny produkt, który nie do końca może im odpowiadać pod względem funkcjonalnym, a sam ekran dotykowy nie czyni całe urządzenie, jakby nie było. To znaczy tak jak już powiedziałem. To, to jest Bukiewicz. właściwie ciężki temat. Właśnie kiedyś tego, właśnie kiedyś tak jak mówiłem, mówiłem, że tak jakbym chciał, żeby było, tak kiedyś było, że patent innowacyjność. Czyli my dostawaliśmy mm -hmm. patent na jakiś czas, po czym reszta mogła z tego korzystać. No faktycznie, chroniło to jakby nie było osoby, która wymyśliła to, bo no w sumie nie ma co się dziwić. Ja też jakbym coś wymyślił, niech żeby zaraz ktoś to skopiował i zaraz tego używał. A w tej chwili to służy tylko i wyłącznie do czerpania kasy. No właśnie i... To jest bardzo trudny temat, bo... Zakładając, że jesteś producentem jakiegoś urządzenia, załóżmy, no, wymyśliłeś tam ekran dotykowy, multidotykowy i e, będziesz go stosował w swoich urządzeniach. Chcesz, żeby on tylko i wyłącznie znajdował się w Twoim urządzeniu. Twoje urządzenie to głównie telefon, który oferuje funkcjonalności takie, że można z niego dzwonić, tylko sprawdzanie poczty elektronicznej, czyli taki w miarę zamknięty system operacyjny, że tak to ujmę, a e, Konkurencja na przykład produkuje urządzenia, które mają telefonowanie, umożliwiają yy, yy, sprawdzanie tej poczty elektronicznej, mają dodatkowo przeglądarkę internetową, ogólnie posiadają większą funkcjonalność niż te urządzenie, które posiada Multita. Czyli teraz pojawia się problem, bo urządzenie, które jest mniej funkcjonalne i cena jego będzie mniej więcej podobna, bądź nawet droższa, bo produkty Apple są zazwyczaj droższe od konkurencji, yy, to już produkt ten staje się na starcie skazany na, na, na, na porażkę tak naprawdę, bo jeżeli y, ludziom się spodoba multitouch i multitouch na się w urządzeniach ku konkurencji, które są znacznie bardziej funkcjonalne, to osoba, która to, firma, która to wymyśliła, będzie na tym tak naprawdę traciła, że to wymyśliła, bo wszyscy przejdą do tej drugiej firmy. Jakby znaczy. Ci z tym było? No zdecydowanie jako producentowi to by nie, nie była fajna sytuacja. No a z punktu widzenia takiego zwykłego konsumenta, który kupuje sprzęt, no to byłby to... dla niego lepiej, bo ma większy wybór. Oczywiście. Czy, oczywiście ma no, większy no. wybór, kupuje sobie lepsze urządzenie, normalne prawa się z dokitu, to po prostu to jest... tego się nie kupuje. Tak, tak, tak zwany konflikt interesów występuje w tym momencie. Dokładnie. Poza tym jeszcze, jeżeli chodzi o branżę IT, to pojawiają się takie dziwne firmy na przykład. Jest jakaś firma, która wypróbowała swoją markę, na przykład Nokia. Ciekawy przykład może, produkuje całkiem dobre smartfony z systemem Symbian OS. E, firma jest dobrze wszystkim <kuh> Przepraszam. i e, tak naprawdę nie ma osoby, która by nie znała tej marki. I nagle pojawia się producent e, z życia wzięty o nazwie Nokla. Dodatkowo mało tego, było pisany. Pisana ta marka jest z dużych liter, a więc zatem L wygląda dokładnie jak I, czyli jeżeli ktoś się nie zna za bardzo, powie, że to jest Nokia. I taka firma się pojawia. Dodatkowo mało tego, że kopiuje nazwę, kopiuje całą konstrukcję urządzenia. Dobrym przykładem jest Nokia N95, może nie najnowszy model, ale chyba najlepszy i najsłynniejszy przykład takiego czegoś. Była też Nokia N95, która wyglądała na zdjęciach, uwaga, zaznaczam, na zdjęciach identycznie jak Nokia N95. Tak samo wysuwana klawiatura, z dwóch stron się wysuwała ta klawiatura, przedni, tylni, bok. Wszystko wygląda identycznie jak w oryginalnym urządzeniu. Tylko, a, na, że... Nawet, nawet chyba miała ekran dotykowy. A uczytałem. to właśnie były różne modele przez różnych producentów produkowane. Znaczy, to jest taka ciekawa sprawa, że nikt się do końca nie chce przyznać, kto jest producentem tego. A jest ich kilku, którzy produkowali ten sprzęt pod nazwą które sprzedawali właściwie, to jest przedpodnazwonowe. To jest coś takiego jak Polska, rzekomo firma MyPhone, może ktoś zna tą firmę, ona produkuje telefony komórkowe. To polskie telefony komórkowe, które tak naprawdę są chińskimi telefonami komórkowymi z, z polską marką. No i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że e, jeżeli ktoś kupi taki produkt o nazwie Nokla N95 i nasłuchał się i naczytał opinii, że ten sprzęt jest świetny, jest dobrze wykonany, bo Nokia N95 tak naprawdę aż tak tragiczna nie była, jak e, można się domyślać. Była całkiem dobrze wykonana, miała dobry system operacyjny, była po prostu dobrym urządzeniem. Ktoś kupi to Nokia N95, bo się nie zna. W sumie wygląda tak samo, napis taki sam, więc okej, okay, kupię tańsze, zdecydowanie tańsze, a jeszcze ekran dotykowy ma, tak jak wspomniałeś to jest lepsze, to jest jakaś no, mocniejsza wersja. No, były takie opinie w internecie, lepsza wersja 95 No ale okazuje się, że po wyjęciu z pudełka to urządzenie a, jakby to ująć, skrzypi, skrzypi. Masz wrażenie, jakby zostało wykonane z przetworzonych butelek Pepsi-Coli jest standardne wykonanie, coś tam skrzypi, uruchamiasz system, który się wiesza, nie umożliwia instalacji żadnych aplikacji, a warto zaznaczyć, że Nokia 95 posiada system operacyjny, który umożliwia instalowanie aplikacji. Nokia 95 posiada, jak jest zamknięte oprogramowanie z podobnym wyglądem i nie umożliwia tych funkcji, czyli kupiliśmy urządzenie, które wygląda jak oryginał. Wygląda. No wygląda jak, no tak, no dokładnie, wygląda i nazywa się jak oryginał. No i co? Kto na tym traci najbardziej? A na konsument. Uważasz, że tylko konsument na tym traci? Czyż, to ja to, uważam, to, to, że i producent również Nokia traci. Jakby nie było w oczach użytkownika, ta marka no, traci to, to, to, to już zależy w tym momencie, czy użytkownik kupił świadomie, czy nieświadomie urządzenie, po prostu, które jest podwórzką. No ale to już kwestia oddzielnej dyskusji w tym momencie. Mm, świadomie. Ja no w tej chwili wiesz. podałem przykład osob, która się nie zna, czyli raczej nieświadomie. No dokładnie. Bo zobaczyła, że jest tańsza, potraktowała że to jest promocja. Niektórzy naprawdę promocja, że sprzęt, który kosztuje załóżmy 2000 zł i jest w sklepie jakimś sprzedawany, tak, te urządzenia na sklepach można było kupić, jest sprzedawany za 1000 złotych, no to kurczę, wow, jaka promocja, 50%. No a i potem się okazuje dopiero w planie, co to, co to jest tak naprawdę. Akurat miałem możliwość przetestowania tego czegoś, I tak to właściwie będę nazywał, dwa sloty kart SIM są już właściwie charakterystyka i dwie baterie. Charakterystyka dla urządzeń z tak zwanym China OS-em. China. China, China OS. To już różnie na to ludzie mówią. I że tak naprawdę nie chciałbym nic, nigdy w życiu już więcej wspólnego z takim urządzeniem, bo naprawdę to się nie nadaje na użytku. System się wiesza strasznie przede wszystkim. Już nie wspominam o tym, że jest mało funkcjonalny. To jest po prostu tandeta i w oczach e, osoby, która to kupiła, Nokia staje się bublem tak naprawdę. tym jeszcze I chamsko Napis jest, wyg znaczy wygląda jak Nokia. Fakt, że firma jest zarejestrowana jako Nokia, ale nazywa się to Nokia. Ale to Nokia, tak naprawdę Nokia, no według. Cały, no, no, no. cały, cały czas przy, mówimy o tej Nokia, to nie tylko Nokia się tyczy. No nie tylko, Przez... ale to jest taki najciekawszy, nie kontrowersyjny chyba przykład, bo ten na żywca jest e, po prostu, skopiowany, skopiowane urządzenie. No ale tego, jest taki skopiowany urządzeń, no to już wspominany wielokrotnie AI ze swoim iPhone'em. Doczekaliśmy się wszystkich możliwych kombinacji łącznie z wersjami, które mogły uruchomić jednocześnie system Google Android. No i właśnie, czy coś takiego jest złe? Tu, jest, tu się pojawia ciekawy temat. No bo w tym momencie jest to jakby nie patrzeć w jakiś rozwój, że tak powiem. Mm, i... Mamy urządzenie, które chcemy, żeby wyglądało załóżmy jak ten Google, znaczy Google, ten iPhone, tak, iPhone. Ten iPhone mhm. ale to jest system operacyjny, którego chcemy używać. Dokładnie, czyli sam się wygląda iPhone'a. I chcemy mieć iPhone, ale nie podoba nam się system operacyjny, bo nie oszukujmy się, iPhone'y to są dość kiepskie urządzenia pod względem e, funkcjonalności w porównaniu do innych smartfonów. E, I pojawia się takie urządzenie, które wygląda jak iPhone i e, posiada zainstalowany przykładowo system operacyjny Windows Mobile. Tak wiadomo, ja pan... Windows Mobile to nie ma w ogóle porównania do no, tak. <laughs> iPhone OS. Sobie... W tym wypadku kto traci? Traci producent, ale użytkownik zyskuje. Zyskuje użytkownik, dokładnie, bo może kupić urządzenie, które mu się podoba z wyglądu, i oprogramowanie również y, odpowiada. Znaczy, to, to, to na, tej, na tej samej zasadzie był bodaj. Byliśmy kiedyś w newsach na PDA site, jak mm -hmm. pojawił się podróbka, że tak powiem, urządzenie HTC Hero. Mm -hmm. I ona była wyposażona bodaj w procesor Intela kela. I właśnie system Windows Mobile. To czyli chiński producent e, wyprodukował identyczne urządzenie jak e, HTC Hero, z tym, że z lepszymi parametrami, bo Intel PXA jest lepszym procesorem od Qualcoma, dodatkowo jeszcze z lepszym systemem operacyjnym. No cóż, I co? Znowu czy... zyskuje konsument. Czy, czy I pewnie tak zyskuje... znając życie, jeszcze urządzenie było tańsze od oryginału. E, czy, czy było tańsze? No Na 100% było tańsze, bo to nie zdarzało się, żeby były droższe. No i faktu, że tak mówimy, zyskuje, zyskuje, zyskuje. To też zależy od, tak naprawdę od tych ustępach, te, te, już nazwijmy to poróbki w tym momencie. No fakt. Czy tego, czy dopracował, czy nie dopracował, bo pamiętajmy, że wsparcia technicznego dla takiego urządzenia nie uzyskamy praktycznie nigdzie. Mhm. Tym bardziej, jeśli gdzieś się pochwalimy na jakiś forum internetowym, że posiadamy takie urządzenie, to zostaniemy z reguły zmieszani z błotem. A o serwisie możemy również zapomnieć Także to też nie jest do końca tak Żeby było fajnie wszystko, no. Okay. no to właśnie, no to kurczę, no to całkiem jest ok Bo konsument ma wybór On wybiera, Ale... czy on chce kupić urządzenie Które będzie miało Będzie posiadał urządzenie, które jest marki znanej Będzie miał wsparcie techniczne Na forum, nie będzie wyśmiewany Będzie miał e, Serwis gwarancyjny Tam 2000 zazwyczaj jest za darmo Czyli kupi urządzenie pewne lub może wybrać sobie może urządzenie, które nie ma gwarancji, bierze je na własne ryzyko, płaci mniej i po prostu korzysta. To jest fajne. To, to jest fajne, no ale z drugiej strony, że tak powiem, <laughs> można by tu uży użyć słowa do ostatnio dość popularnego, że to jest lekki hardcore. Używać tego urządzenia drugiego. No, no zależy niestety... jakie to będzie urządzenie, też i jak będzie wykonane. Bo no taki hardcore, ale... faktycznie, lekki, a właściwie ciężki hardcore, to jest urządzenie z China OS-em, tak zwanym. No to, to, to wiadomo, to przechodzi wszystkie, wolałbym, nie wiem, Nokia 30, 20 niż tego Google by używać, ale na przykład, przykład, który podałeś Ty, HTC Hero z Windows Mobile i Intel MPXa. Co w tym jest hardkorowego? Że masz lepszego Hero? No, no tak, ale Że masz urządzenie tak... tak samo ładnie wyglądające i dobrze leżące w dłoni, jak HTC Hero, ale bardziej funkcjonalne. No czy funkcjonalne, no funkcjonalne bardziej zdecydowanie, no ale to już to, to co powiedziałem na ze serce, serce z i tak dalej, niestety... Upuściłem. No dobrze, ale jesteś użytkownikiem na przykład, których ma no to gdzieś totalnie zepsuje, mu się to wyrzuci do kosza, kupi drugie. I tak zapłacił za to mniej. No w tym wypadku powiedziane, że... To jest tak drugie. samo jak na przykład z wycieczkami. Prosty przykład. Ktoś chce wyjechać na wycieczkę. Nie stać go. Nie, nie stać albo nie chce wydać pieniędzy dużo. Za 50 zł może wyjechać gdzieś w las z jakimiś ludźmi, bo spędzać sobie czas tam z nimi, <śmiech> zapełniając to i za przeproszeniem, bądź krzaki. Lub <śmiech> może po prostu e, zapłacić 1000 zł i również wyjechać w las, ale spędzić e, ten czas ze znajomymi na przykład w jakimś luksusowym hotelu i opróżniać się w są kibelku. Tak, wszystko zależy, co, co, chce, co chcemy, to jest, pod, to jest taka sama sytuacja, tak naprawdę. No, ale to mówię, to już ocena tak naprawdę sytuacji zależy do, do osoby, która chce to kupić. Czy to jest lepiej, czy to jest gorzej i tak dalej. Mhm. I od konkretnego przypadku. No dokładnie, ale to teraz żeśmy powiedzieli z punktu widzenia konsumenta. A teraz może skupmy się na tym, co czuje tak naprawdę osoba, która to wymyśliła jest producentem. Bo tu pojawia się problem. Zakładając, że na przykład, no nie wiem, to jest naprawdę bardzo ciężki temat, zakładając, że wymyśliłeś jakąś ciekawą funkcję, powiem to, jesteś producentem, no nie wiem, dobra, jesteś na przykład od firmy Apple i wy, jeden z swoich pracowników na przykład, albo ty sam wymyśliłeś obsługę urządzenia, Nogą, na no nie, no, nie przesadzajmy, nie nogą. No, na, na potrzeby naszego podcasta, tak? Dobra, na potrzeby naszego podcasta wymyśliłeś obsługę tego systemu nogą. I y, ludziom się to podoba, że można to używać nogą. I pojawia się problem. Konkurencja Co? nie śpi. Przychodzi Chińczyk i kopiuje, tak? tak? Przychodzi Chińczyk ci kopiuje two, zamiast, two, zamiast firma e, nazywać się Apple, czyli Apple, Jabko, to nazywa tą firmę I Apple robisz. przez Apple, na przykład napisane i Jabko jest odgryzione z drugiej strony. Zamiast z <laughs> lewej, to z prawej. Dobrze mówię? Z lewej no, strony. Na, jest na, na mhm. Dobrze. I z prawej strony i wypuszcza urządzenie z, właśnie z tą funkcją. Ty ją nazwałeś tą funkcję... E, Noga Interface, a on nazwał to Interface Noga. No i co? No i w tym momencie, no, jako tego, jako producent urządzenia, no nie, nie byłbym zadowolony. Zdecydowanie. A ja powiem szczerze, zależy, jaka to byłaby firma. Bo jeżeli byłaby to firma haniebna, jakiś na OS beznadziejny. No zdecydowanie nie w tym momencie. Tak, ale, ale jeżeli byłaby to dobra firma no to w tym momencie otworzyłaby się konkurencja, aby znowu wymyślać coś nowego, mm -hmm. żeby przekupić użytkownika. To może żeby... inaczej, ten przykład może był troszeczkę głupi i, i dziwny co najmniej dla zapewne słuchaczy. E, inaczej. Może skupmy się na utożsamianiu marki z produktem. I tutaj dobrym przykładem moim zdaniem jest firma Palm. Swego no czasu te produkty były tak dobre, znaczy były właśnie tylko e, Palmy. Urządzenie typu komputer kieszonkowy do PIMU, to był Palm. Było od cholery tych wersji. Z systemem Palm OS. I nagle pojawia się na horyzoncie Windows Mobile i Pokysy, tak zwany Microsoft. Do 2005 czy 2006 roku cały czas spotykałem się z opiniami: Ale ty masz fajnego Palma. Kit z tym, że tam był zainstalowany Windows Mobile, urządzenie nazywało się HP, a nie Palm po prostu, który później tam był sprzedawany pod różnymi brandami zresztą. No i co? To jest utożsamianie to produktu z Marko, czy to jest złe? no czy to jest złe, to no, już opinia indywidualna, no moim zdaniem akurat to było dobre, bo nie dość... Bo no, firma Nie koniecznie nie, Niekoniecznie, firma była dobra, ale no takie utożsamienie produktu z marką, to w tym momencie właśnie, nie wiem, jakiś tam producent, e, Chińczyk wypuszcza właśnie e, jakieś takie głupie urządzenia, o których wspominaliśmy z interfejsem Noga <śmiech> <śmiech> Noga, noga Touch, <tarcz>, nie wiem, <śmiech> i tego, i przychodzi, przychodzi jeden użytkownik, pokazuje tego, pokazuje... E, załóżmy takie urządzenie, mówi, Ale mam fajnego Palma, a to się już zaczyna dosytywać. To w tym momencie psuje opinię o tej marki. Mm -hmm. No faktycznie, ale w przypadku tego Palma i Microsoftu to akurat chyba było dobre. No, akurat mi się, Bo Microsoft moment... po części żerowało na tym, że na to urządzenie mówiono Palm, a one były dobre. Palmy były znaczy, dobre. Na... Wszyscy znali Palmy. A samo Palm też z tego korzystała. Firma Palm też z tego korzystała, bo jakby nie było, to mimo że mieli wielki kryzys to i tak urządzenie były popularne. Nazwa cały czas była w użyciu. No dokładnie, chociaż z Palmem i Microsoftem to był w ogóle taki fajny epizod że także, że pierwsza platforma właśnie w pionie, że tak powiem, pozbawiona klawiatury, nazywała się Palm PC. <laughs> Pod palm PC, dopiero Pocket PC. To właśnie było zmienione ze względu na konflikt z Palmem. Ona zrednictwa. No właśnie. Tutaj jeszcze innym tak. przykładem może być na przykład firma Adidas. W jakich butach chodzisz? Nie mówisz, chodzę w obuwiu sportowym. Czekaj, włożę obuwie sportowe, czekaj, włożę Adidasy. No to, to takie utożsamienie... To tj. to jest jeszcze lepiej dla Adidasa moim zdaniem. Ja bym się żył na miejscu Adidasa, że na wszystkie buty się Adidas. Znaczy, to tym więcej było takich przykładów, choćby na przykład... Mieliśmy KS1. mówić o ITV już zeszło na buty. No tak, ale, no, ale to, to jest dobry wracając przykład. Wracając do Adidase, się wzięło od firmy Xero. No właśnie, bo jeżeli coś jest... No, nie wiem, coś jest dobre, to staje się popularne, to jest normalne. Jeżeli coś jest dobre, w miarę dostępne i tanie, to po prostu. szeroko dostępne, dużo ludzi będzie z tego korzystało, z czasem można utożsamić to z daną marką. Już przestaniemy, na przykład. Tak jak tutaj podałem przykład, przestaniemy mówić e, chociażby. No, czy, czy, czy, mhm. Przestaniemy chodzić w obuwie sportowe, zaczniemy chodzić w Adidasę, tak? No, nawet troszeczkę głupio to brzmi, prawda? Poproszę o obuwie sportowe. Czy ma pani obuwie sportowe? Ma pani Adidasy? A jakie firmy? No, Adidas, oryginalne, proszę. Albo nie, no wie no Pani to... co, Nike poproszę. Tylko znowu pamiętajmy, że w tym momencie to z... przeszło do zwrotu takiego, że tak powiem, popularnego, czyli my się nie zastanawiamy, że Adidasy mm -hmm. to gdzieś tam jakaś marka Adidas była, tylko tak Ale wszyscy wiedzą, że kurczę, no Adidas to jest firma, aż są Adidas oryginalne i nieoryginalne. No ale tego, ale tak, ale z Palmem na przykład, w przykładzie, no, ludzie nie wiedzieli na przykład, że istnieje Palm Często i tego i mówili, że mam Palma z Windowsem a potem zostali uświadomieni, że Palm to ma za markę. No to to inna inna sprawa, była, ale... Także to to może w pewnym momencie przejście obrócić przeciwko producentowi, zostanie, hmm. zostanie, że tak powiem, na a to jest temat dokładnie tak, jakby wspomniany. To jest strasznie panie, ciężki jak... temat, to jest najciężejszy temat w historii naszych podcastów, która sięga rok czasu już ponad. Nigdy chyba trudniejszego tematu nie było, A... ale jest to temat na pewno ciekawy. To zależy też, z jakiego punktu widzenia patrzymy na to, bo na przykład z punktu konsumenta, no to już żeśmy mówili, to jest wszystko okej, okay, ale z punktu osoby, która jest twórcą danej rzeczy, no to to już nie jest takie fajne, bo no, nie wiadomo jak do tego podejść. No, dokładnie. Nie, nie, może być to zarówno, po, po, że tak powiem, pozytyw, jak i negatyw. Co to znaczy, jak to do tego podchodzi, bo może producent podchodzi do tego tak, że on coś wymyśli, to no jakby tego nie robił dla kasy. Nie oszukujmy się, jak ktoś zakłada filmę, to robi to dla pieniędzy, żeby robić ludziom dobrze. Więc na przykład yy, ja wymyślę coś, co robi ludziom dobrze, bo wygodnie się obsługuje cały system w Pantopie, nie? To faktycznie robi ludziom dobrze. No, bez żadnych skojarzeń, ale no kurczę, widzisz, że byłeś mnie Jeżeli wymyślę takie, takie coś, co będzie robiło ludziom dobrze, żeby się wygodnie obsługiwało system, to ja to robię dla pieniędzy, żeby na tym zarobić. Dokładnie. Ale może też znaleźć się osoba, która to zrobi, dla tego, dla, no nie wiem, dla. Kurde, no. Dla innych. Nie wiem jak to ująć. że zrobi, Chcę zrobić dobrze dla, dla innych, żeby inni z tego mogli korzystać. Co ułatwić życie wszystkim? Nie robi tego dla pieniędzy. Nie myśli za bardzo o pieniądzach, myśli no to, o tym, żeby było łatwiej żyć. Dobry przykład zamknięte oprogramowanie versus open source. Tak? No to to jest świetny przykład. I tutaj właściwie wady i zalety open source można by dyskutować i dyskutować. to to tego, Ale to po... I nie polecam w życiu... czytania w internecie for internetowych, bo... Jak, szyp, szyp, na te, na, inter, jak ja szukałem na ten temat informacji, to aż za głowę się złapałem. No. Jak to Windows jest działań szatana Linuxowa Nie, nie, nie, nie, też, nie. Linux jest zły i oprogramowanie open source, z tego względu. Otwarte źródła i każdy ma do tego dostęp, przez co e, jak to tam jakiś forumowi czują? To, to każdy atomiz... może tam nagrzewać ja. w tym wpuścić w internet jakieś wirusy. A to nie te. Ja Lepiej jest, tak... jak robi to zamknięta grupa ludzi, którzy znają się. A to ja właśnie widziałem taką fajną opinię z tego. Tylko że z, informatyka z, jest taką branżą, że wiele ludzi jakby to ująć. Wiele ludzi, którzy się znają, koniecznie pracują w tej branży. To to akurat norma. I To, i to jest też, właśnie to, głównie środowisko Open Source. Ale tu mówię, że, tego, że to właśnie gdzieś taka fajna opinia była, ale to i nie, nie powtórzę, że tego, że oprogramowanie open source jest złe, ponieważ y, właśnie nie, nie pozwala producentom zarobić na tym. To mniej więcej tak zmiało w dużym stopniu. Ale oprogramowanie Open Source również jest własnością intelektualną w pewnym sensie. Wymyślasz jakiś program. Program ten wyświetla jakieś tam na przykład ikonki na ekranie. Takie głupie przykłady już podajemy, bo nie chcę się nic wymyślać. Wyświetla jakieś ikonki na ekranie, które tam nie wiem, czymś tam pomagają. I te ikonki są ok. I są rozpowszechniane przez innych. Inni ludzie z ruchu Open Source grzebią w tym kodzie, ulepszają. przez co inni zyskują, bo ta aplikacja jest coraz bardziej rozwijana i bardziej funkcjonalna. I później pojawia się firma, I dla przykładu będzie to Microsoft. I ona sobie to kopiuje. robi to od nowa, od zera, w zamkniętej grupie. Oni to sobie rozwijają i sprzedają ten produkt, gdzie Open Source jest dostępny za darmo. I czy to jest dobre, bo ktoś jakby nie było na tobie zarabia. Znaczy, czy to jest dobre, no to... to czy powinieneś może, yy, na... sądzić to, się do... o swoje prawa autorskie? Znaczy, licencja akurat, licencja open source, czyli GNU GPL i tak dalej, i tak dalej, akurat patrzę na to z różnego konta, bo trzeba pod kątem konkretnej licencji. Dokładnie, ale no, często bywa tak, że projekty są kopiowane. Bądźmy sobie szczerzy, KDE 4 i Windows 7. No tak, ale znowu też w mamy wybór, co chcemy No używać. właśnie, pojawia się wybór i znowu konsument zyskuje. A traci kto? Próczą. Chociaż w ruch open source jest na tyle ciekawy, że niektórzy robią to dla własnej satysfakcji. Ktoś jest no dumny, na przykład, że jego program używa miliony ludzi. Niektóry, niektórzy, akurat w wypadku ruchu open source, to większość to robi dla własnej satysfakcji. A to jest też na tyle to, to... ciekawy rynek, że jeżeli jesteś w tym dobry, to na pewno zostaniesz za to wynagrodzony. No. no, na przykład, prosty jest... przykład, Linus Torvalds, czyli tam dawca jądra, że tak to ujmę, Linus <głos> <to> nie? <głos> on wymyślił ją, napisał jądro. Pod... Na, na, na, na, napisał Unixa po swojemu, brudowiemu. No, chłopakom tam z ruchu GNU chyba, tak? Brakowało jądra. Tak? Mieli to tam zrobić, ja nie wiem, czy dobrze mówię, czy dobrze znam znaczy, tę historię. Nie, nie to, on, to, to on zapoczątkował z tego, co pan Ale nie, nie, nie, wcześniej istniał już. Co, co, coś tam planowali robić, brakowało im tylko jądra. No, no, no, Było no, wszystko, ale, ale, on napisał ale, ale... jądro i powstał system. I co? I co, chłopak, no to chyba wtedy chłopak był to student napisał to za darmo, bo sam dla siebie chciał stworzyć system, który będzie mniej więcej podobny taki do. E, to, co to był za system? Czy znaczy sam, sam, sam dla siebie tego, on, ten, to był tego? Ja na była... wywiad z tym z nimi, Znaczy A to, czy to była, to była boda jego praca dyplomowa czy coś takiego? Ale on to robił dla siebie, bo on chciał mieć system w domu, który będzie sprawny, stabilny, system, który będzie bardzo przypominał ten, jaki ma na uczelni, a na uczelni miał bodaj Unixa, który, na którego miał patent a, miało AT&T. AT Zgadza się? Znaczy, na no, tyle firma miała patent. Mhm, na ten Tak, czy? no i to było zamknięte, to doską to, to, to No i co? To... No i co, nie że zrobił, skorzystał z tego, to i teraz zarabia pieniądze na tym. Bo zrobił ludziom dobrze, nie oszukujmy się. Wszystko <śmiech> skojarzeń. Zrobił ludziom dobrze, bo dał alternatywę narskiego systemu Microsoft, który w tamtych czasach naprawdę był kaszaniarskim systemem. Tak, że ta alternatywa dopiero tak naprawdę 15 lat później się wybiła, no ale... To już inna sprawa. Znaczy to wybiła się dla sprawa. Was, bo tak naprawdę zamknięte grupy już tego używały od dawna. Ale nie, nie, nie zagłębiajmy się w budowę Linuxa, jego historii. Ale to był prosty tak. przykład. Chłopak y, robił to dla własnej satysfakcji, zrobił coś tak dobrze, że zrobił ludziom dobrze, po czym teraz zarabia pieniądze. Dał ludziom wybór. Dokładnie. I raczej nie czuję się urażony z tego względu, że ktoś tam kopiuje jego jądro, modyfikuje je. Boże tu za tekst. No mów. O, my teraz, my teraz mów coś łapie. No ale teraz z punktu na przykład widzenia jakiejś korporacji właśnie, to korporacja pisze jakieś tam, bo po czym przychodzi taki Linux, który właśnie je kopiuje, to już dla nich nie jest za fajnie. Nie? No nie jest, bo daje coś im za darmo, ale zobacz, są tacy ludzie, którzy mają w dupie ludzi, którzy siedzą przy komputerze i grzebią przy oprogramowaniu, chcą kupić oprogramowanie, które jest pisane przez tak zwanych profesorów w zamkniętym jakimś magazynie typu gdzieś tam w tych Microsoftach i mają na to gwarancję i pomoc techniczną. No wiem, Windows, Linux też ma, ale to już nie oszukujmy się, mało kto tym wie. No i tu wszystko... No mówię, I to znowu to wszystko konsument tak. ma wybór, bo on wybiera, czy on chce system operacyjny, który... profesjonaliści, czy on chce system operacyjny, którzy napisali yy, tak zwani maniacy. Dokładnie z tego praktycznie ile półgodzinnego monologu prawie, że Monologu. Wyniki. No, bo, bo, monologu prowadzonego przez nie osoby. No, Wynika jedno. U mnie zależy od punktu siedzenia. No właśnie, temat, troszeczkę, temat po... troszeczkę głupio to wyszło, bo my się temat zgadzamy po... ze sobą. Żebyś ty się ze mną nie zgadzał, byłoby ciekawie. <laughs> Kurczę, my musimy nadawać na żywo. My musimy nadawać na żywo. Ktoś by zadzwonił. Ktoś by zadzwonił nas opieprzył. Byłoby ciekawie. I wtedy, i wtedy by było no, właśnie ciekawie. Ponieważ no, dochodzimy do tego wniosku, że wszystko zależy od punktu siedzenia. I widzenia zależy od punktu siedzenia. Zależy, Dokładnie. kim my jesteśmy w danym momencie, jak ten temat wygląda. Ja wychodzę z założenia, że klient powinien mieć wybór. Nie powinno być monopolii, nie powinno być patentowania tak, tak wszystkiego. Oczywiście Ale powinny no... być wyjątki pewne. Bo na... Znaczy, tak, jeżeli chodzi o branżę IT, no to może to się wydawać oczywiste, ale jest też na przykład są autorzy książek, pisarze, są piosenkarze i tu już jest zupełnie inna, ciężka sytuacja. że mówimy o akurat o... Do... ja na przykład napiszę jakąś piosenkę i jakiś, nazywam się Ryszard jakiś tam i śpiewam o plaży i nagle wychodzi, nie wiem, Stefan na scenę i też śpiewa o plaży i śpiewa moje słowa, no to kradnie mi słowa. Tak, ale tak, ale już tego, już wracając do tej tematyki IP, da okreś... A tym bardziej, jeżeli ktoś się z tego otrzymuje jeszcze. To, tego, to, za, to załóżmy, że w tej chwili przedstawię inne zdanie i tego, i ty jesteś użytkownikiem, a ja właśnie jako producent uważam, że powinien być, nie powinno być żadnego wyboru, ty jako użytkownik powinieneś kupić tylko i wyłącznie mój produkt i nie dać zarobić na tym produkt. To ja uważam, że jesteś komunistą w tym momencie. No ale to nie uszukujmy się, tak wygląda polityka większości firm, tak? Komunist, komuniści rządzą, tak? No przecież tego, przecież e, w, e, załóżmy już ten Ape, co wspomniany, to tego, to Ape nie powie, że ja uważam, że wy jak chcecie, to sobie kupicie to tego, no jak to sobie uważacie, że jest lepsze, a jak nie to nas. Nie, oni mówią, że nasz iPhone jest super, nasz iPad jest taki super extra i wykupcie iPada, bo iPad jest super. Oczywiście, zgadzam się z No niestety. Słyszałeś? Wszystko zależy od e, no, punktu kontekst, widzenia, punktu siedzenia. No i 10 sekund ciszy, o które prosił właśnie Damian. No bo właśnie troszeczkę tutaj konfigurujemy jeszcze cały tutaj sprzęt, bo w tej chwili za mikser robi mi laptop, kilka programów, kilka okienek Winampa, więc są z tym problemy, bo dla świadomości naszych słuchaczy nasze odcinki nie są montowane, są właściwie nagrywane jakby były nagrywane na żywo. Wszystko leci na żywo jakby na, prosto do zapisu, to nie montujemy. Pozostało Dobra. nam jeszcze kilka 10 minut dokładnie, także jeżeli wspomniałeś na samym końcu, że jesteś komunistą, tak i chcesz, że sprzęt, nie dajesz mi wyboru. To powiem, jeżeli to będzie informatyka, jeżeli to będzie branża IT, to na pewno pojawi się Coś takiego jak osoba, która również się będzie znała i, i zrobić Ci konkurencję i skopiuje Twój pomysł i udostanie to za darmo. To, to, to, Prędzej to, to, to, czy później. To, to wiadomo, i tu w tym momencie właśnie się pojawia ruch source, w tym momencie się pojawiają te wszystkie wymieniane przez nas, no. że tak powiem, podróbki i tak dalej. No ale tylko, jakby nie było producent, no producent chciałby zawsze, żeby to użytkownik poszedł do niego, a nie do kogoś innego. Tak. No w pewnym sensie tak. No na przykład sytuacja. Yy... No nie wiem. Skończą mi się argumenty. <laughs> może ty coś masz jeszcze? Znaczy z argumentów to już jest ciężko. Mówię. To tak jak powiedziałeś, najlepiej było, żeby to poszło na, poszło na żywo, ktoś z nami mógł porozmawiać. Po, powiedzmy, że w tym momencie może inaczej. Jeśli tego, jeśli ktoś z Państwa ma jakiś argument, który to nie wymieniliśmy jeszcze zaskrytykować, nas krytykować, to napiszcie na maila, a my spróbujemy w tym momencie się w przyszłym odcinku do tego odnieść. Jeżeli audycja nie cieszyła się sporym zainteresowaniem, to postaramy się jeszcze za tydzień kontynuować ten temat, aczkolwiek prosilibyśmy, byście do nas pisali. Adres mailowy możecie znaleźć pod adresem www.podcastpdsite.pl. Chwilowo blog, blog na stronie kontestacji jest nieczynny nasz, ponieważ czekamy na uprawnienia, żeby dodać skórkę nową. Bo ta wygląda fatalnie i totalnie nie pasuje do naszej tematyki, które nie wiem czy ty to widziałeś. Widziałem, Dostałyśmy widziałem. Dostałyśmy skórkę z, związaną z jakimiś meblami i z antykami. wspólnego z IT. E, może coś stanie z pierwszymi pa, z palmami do sesji. Chcemy się przenieść właściwie na ten blok i tam umieścić główną stronę naszych podcastów i tam byście mogli komentować i byłyby i o naszych odcinkach też. No, no, Byłoby wiele ciekawiej jeżeli o to chodzi. Tutaj oczywiście rozwalił nam się kolejny podkład dźwiękowy ale normalne. Trzeba coś wreszcie zrobić. Eee, I to było właściwie na tyle, jeżeli chodzi o... Dzisiejszy... Mamy nadzieję, że w pewnym sensie on się wam spodobał. Może ktoś się z nami zgadza, może nie. Temat jest ja. bardzo trudny na pewno. Niektóre przykłady naprawdę podaliśmy, chyba śmieszne. Na przykład ja, tak... te... interfejs nogi. <laughs> a tak myślę, że na koniec będziesz chciał wspomnieć o pewnej ciekawostce swojego bloga. Z mojego bloga? To A Kupiłem sobie Toshibaki 900. Za trzecim czy tam czwartym podejściem już kupiłem, wreszcie zdecydowałem się z braku wyboru, no i dostałem ją ze stawu Playowskiego, czyli... Znaczy ciężko to nazwać brandingiem, bo tak naprawdę nawet oryginalne oprogramowanie nie posiada żadnych wstawek operatora, nawet nie ma żadnego logo na urządzeniu, także wielki Plus dla Play, to, to, to niekto, aczkolwiek nie się... za to, to wynagrodzili to w pudełku, bowiem pudełko wygląda... Troszeczkę dziwnie, bo system posiada system operacyjny Windows Mobile. Znaczy nie posiada system operacyjny Windows Mobile. A na pudełku jest yy, zdjęcie tej toszyby, operacyjnym Symbian s 60. Gdzie tu logika? No nie wiem, no to z, z punktu widzenia takiej osoby, która się nie zna, pójdzie do salonu, bo wcześniej miała okazję się pobawić już tą Toshibą, widzi wow, i pudełko wezmę sobie i idę do domu i Znaczy może nie miała wcześniej kasiłość, bo wtedy wiedziała, że jest Windows Mobile. Wziąłby to pudełko z tym urządzeniem, zapakowała, kupiła, a tu w domu niespodzianka, bo nie ma Symbiana, jest Windows Mobile, a na pudełku przecież jest Symbian, wprowadzanie klienta w błąd. Jakby nie znaczy to, to już trzeba by spojrzeć, czy jest napisane na pudełku gdzieś, jaki jest system operacyjny. A zaraz to... ci powiem, bo leży to tutaj jeszcze. Gdzieś na wierzchu, bo a... bo jeś, jeśli by nie było podane, to może... Słuchaj, na to co jest podane na tym pudełku, to woła pomste pomstę do nieba, Mówisz o tym Multimedia Machine? Multimedia Machine, szybki internet, muzyka, wideo, nagrywanie audio i wideo, newsy. Widzisz, newsy ma, Ty, to może za, będzie za mnie pisało, co to na to? Za mnie newsy będzie pisać w niej. co, lepiej nie, bo jeśli się okaże, to będą newsy o Windows 8 napisane, tego napisane sędzianem. <laughs> ma aparat, setki zdjęć ma, widzisz, i godziny muzyki. Ty, porozpowszechniają klactwo, Do... chyba, że muzyka jest na licencji Creative Commons. No i centrum rozrywki Play jest, gorzej jak nie masz... Je, je, no. je, je, jest podane to... No nie jest, to, to jest jedyna specyfikacja urządzenia tutaj. No na wie, to w, w tym bo... momencie tak naprawdę jakby się... Uczyło... Ja mogę ich teraz pozwać do sądu, bo wprowadzają klienta w błąd, no, nie dość, no, że... No się no do tego dążyłem. Nie dość, że wciskają mi, mi zupełnie inny system operacyjny, to jeszcze informują, że tu jest setki, jest tu setki, są tu setki, i filmy i muzyka. Wiesz, może, może i to by byłby pomysł, by w tym momencie jakby się dobrze potargować, może Play by wypuścił... Szybki Kiedy internet? Plan. Zakładają, że co, kurczę, jestem gdzieś na polu i nie mam tego szybkiego internetu. Nie, no, wiesz, może byśmy się doczekali gdzie giedziemy nie Dobra, to jest po prostu sprowadzanie w błąd. To było na tyle. Zapraszamy za tydzień.